Jest sobota, 16 marca 2024 roku. Słuchacie właśnie 490 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zagubiony w Luna Parku chłopiec, który czuje się obserwowany. Szymek Szymas-Cieśliński. To ja. Cześć. W 468 nawiedzonym podcaście opowiadałem Wam o wydanym przez kulturę gniewu komiksie Las Tomasa Ota, komiksie mrocznym, czarującym, acz specyficznym, przypominającym bardziej album, artbooka niż typowy komiks i w związku z tym trudnym do polecenia tak wszystkim wszem i wobec. Dziś zaś podejmę próbę recenzji innego komiksu Tomasa Otta, także wydanego w Polsce przez kulturę gniewu, a chodzi o Cinema Panopticum. I tym razem nie będzie problemu z poleceniem czy odradzeniem go. Szczegóły poznacie za chwilę. Oczywiście tytuł Cinema Panopticum nawiązuje do Panopticonu Jeremiego Bentama, czyli do projektu więzienia, w którym strażnicy mogliby obserwować więźniów w taki sposób, by więźniowie nie wiedzieli, czy i kiedy są obserwowani. Koncept ciekawy, też wykorzystywany często w filozofii, w psychologii i tutaj od zdecydował się na niego bardzo świadomie. Dlaczego? Tego dowiecie się w trakcie lektury. Ja już tylko teraz zaznaczę, że doceniam ten tytuł po lekturze. I cały pomysł na wykorzystanie idei panoptikonów, opowieści grozy, no bo ten komiks, omawiamy go w nawiedzonym podcaście, nie bez powodu, jest jednak antologią, zbiorem krótkich form grozy. A o to, opowiadałem wam szerzej w 468. nawiedzonym podcaście przy omawianiu lasu o Tomasie Occie, więc dzisiaj nie będę tego powtarzał, zainteresowanych odsyłam do tamtego podcastu, a ja od razu przejdę do omawiania albumu. Cinema Panopticum jako przedmiot materialny prezentuje się doskonale. Mamy tutaj 104 strony ukryte w twardej oprawie. Okładka jest czarna jak najczarniejsza noc, ale blisko grzbietu pojawia się czerwony bordowy pas z takimi białymi ryskami. Ma to sprawiać iluzję oklejonego i już podniszczonego grzbietu. Iluzję obcowania z jakimś starym woluminem. Wiecie, z jakąś starą książką z biblioteki, czy może z jakiegoś prywatnego archiwum być może w ogóle z jakimś pamiętnikiem, czymś, co jest już leciwe i prawdopodobnie skrywa jakieś tajemnice. Na przedniej okładce widzimy wydrapany tytuł oraz kadr z dziewczynką zaglądającą dokądś za zasłony, więc taka bardzo klimatyczna ilustracja, a na tylnej okładce widnieje stalowa, prostokątna płytka, też wydrapana, tak, taki alerysunek, myślę cudzysłów, z otworem na monety, na klucz, tego dowiemy się w trakcie lektury i to wszystko właśnie nawiązuje do treści to nie są jakieś przypadkowe ilustracje po otwarciu tego komiksu witają nas bordowe wyklejki, które też dają takie złudzenie obcowania z czymś trochę bardziej ekskluzywnym, a potem mamy ponad 100 czarnych jak smoła stron i to, że one są czarne jak smoła jest niezwykle istotne, ta doskonale Czarna czerń jest potwornie istotna, bo jak być może pamiętacie albo po prostu wiecie, Thomas Ott nie rysuje tradycyjnymi technikami, tylko wydrapuje swoje obrazy nożem w czarnej warstwie pokrywającej biały karton. On wydrapuje te komiksy, wycina linie i kształty, tworzy białe linie, białe rysy na czarnym tle i nazywa się to fachowo scratchboardingiem i bez odpowiednio czarnego tła ten komiks po prostu całkowicie straciłby siłę oddziaływania. Więc to jest bardzo istotne, żeby to wydać na porządnie czarnym papierze. Kultura Gniewu wycenia ten album na 59 zł. To jest cena okładkowa. W księgarniach internetowych oczywiście znajdziecie go taniej. Ceny zaczynają się w momencie, kiedy ja to nagrywam, od 34 zł. I nagrywam to w 2024 roku, kiedy za chleb wieloziarnisty płacę już średnio 8 zł, więc ta cena jest w mojej opinii niezwykle niska, ta cena za ten album. A zaznaczmy, że mówimy o drugim wydaniu Wznowieniu i jeszcze niedawno ten komiks był dostępny tylko za miliony monet na Allegro, Eliksie i tak dalej. Grubo ponad 100 wychodził, tak był wyceniany przez antykwariaty i spekulantów, a teraz jest dostępny w cenie, no powiedzmy, czterech bochenków chleba, więc bierzcie i jedzcie z niego wszyscy, bo to jest naprawdę niewielka cena jak za jakość wydania, tego konkretnie wydania. No dobrze, ale tyle o warstwie materialnej. Przejdźmy do treści. Cinema Panoptikum to antologia grozy. To jest zbiór krótkich form jednego autora, Spiętych w całość ramą fabularną. W sumie dostajemy tutaj pięć fabuł, przy czym jedna z nich stanowi wspomnianą ramę fabularną. I jeżeli oglądacie na przykład antologię Grozy Filmowej, no to możecie mieć tutaj różne odczucia. Nie? No bo czasem ta rama fabularna jest takim trochę picem na wodę, a czasami ona jest też osobną historią. Tutaj jest osobną historią. Ona jest istotna i ona jest naprawdę atrakcyjna wizualnie i taka cool. Nie taka fajna, keście cudzysłów. I powiem wam, że w ogóle koncepcyjnie ten album to w mojej opinii dzieło praktycznie idealne, gdyż Tomasz, Tomasz Ott naprawdę sprawnie połączył w całość bardzo różne historie. Mamy pięć opowieści, one są dosyć zróżnicowane. Dwie z nich są mocno weirdowe. Jedna jest bardziej takim przyziemnym dramatem, z jakimś tam wątkiem trochę nadprzyrodzonym, czy może raczej symbolicznym ale no w sumie też w pewnym sensie jest No Po prostu trochę inaczej rozkłada akcenty. A dwie pozostałe są bardziej kampowe, bizarne, groteskowe. Mamy tutaj zarówno w tych pięciu opowieściach horror egzystencjalny, jak i horror cielesny. Mamy życiowe tragedie, ale i odrobinę komedii w tej grotesce. Znaczy komedii, takiego absurdu ale właśnie jedna opowieść kończy się w pewnym sensie happy endem. W sumie może nawet z punktu widzenia bohaterów głównych to i dwie tak się kończą, a pozostałe są dosyć przygnębiające czy przerażające. Mamy tutaj wszystko, tak naprawdę, nie? jeżeli chodzi o różne oblicza grozy, i ja może nawet wolałbym osobiście więcej tego weirdu, bo Tomas od doskonale nim operuje, ale ostatecznie naprawdę doceniam, że udało się mu połączyć te różne historie w naprawdę spójny album i nie wywołać efektu no właśnie takiej nieprzystępnej mieszanki, nie? efektu zbyt wielu grzybów w jednym barszczu albo takiej szarej kuli plasteliny. Nie? Kojarzycie pewnie z czasów młodości, że jak się zmiesza różne kolory plasteliny, no to ostatecznie wyjdzie taka szara, burza, nie wiem, brązowa masa, niezbyt atrakcyjna wizualnie. No i trochę się bałem, że tutaj też to się może tak skończyć, ale nie, to jednak jest na tyle spójnie, właśnie nie spójnie, na tyle przemyślane, na tyle świadomie są połączone te historie, że to, to, to działa jako cały album, otwiera go historia o tytule Dziewczynka. Przedstawia nam wizytę tytułowego dziecka w Luna Parku. Dziewczynka ma pięć monet do dyspozycji, a większość atrakcji niestety została wyceniona na wyższe kwoty. Obserwujemy więc naprawdę w sumie smutną sekwencję scen, w których marzenie o drobinie rozrywki styka się ze smutną, kapitalistyczną rzeczywistością, to znaczy wskazywaniem na cennik i żądaniem wyższej zapłaty. W końcu jednak dziewczynka trafia do tytułowego cinema Panopticum, to jest atrakcja w Luna Parku. Atrakcja, która pozwoli dziewczynce zużyć to skromne kieszonkowe i zaznać odrobiny rozrywki. Chociaż czy to będzie rozrywka ostatecznie, no to już się dowiecie w trakcie lektury. Druga opowieść to Hotel. Hotel, historia, która od razu przywołuje w mojej pamięci lekturę Franza Kawki czy ostatniego zbioru opowiadań Wojciecha Guni. Dom Wszystkich Snów mam na myśli oczywiście. Tutaj Tomasz Odd wydrapuje Losy mężczyzny, który przybywa do tytułowego hotelu, ale nie zastaje w nim obsługi. Hotel wydaje się być opuszczony, a znużony podróżą i głodny mężczyzna postanawia ostatecznie obsłużyć się samodzielnie. Pobiera z szafki na recepcji klucz do wolnego pokoju oraz posila się samodzielnie w otwartej sali obiadowej, gdzie akurat jest wystawiony posiłek. Te działania mają jednak swoje konsekwencje i to dość nieprzyjemne konsekwencje, jakie przekonajcie się sięgając po komiks. Trzecia historia to Champion. Historia Luchadora, który wygrywa kolejne walki w ringu, ale w końcu będzie musiał stawić czoła silniejszemu przeciwnikowi, samej Kostusze, samej śmierci. I tak jak dziewczynka i hotel były mocno weirdowe, tak czempion nadal trochę z tym romansuje, ale poruszając temat kultu śmierci w meksykańskiej kulturze i wchodząc w te ludzkie dramaty jest trochę inną opowieścią. Jest przygnębiający i smutny w trochę inny sposób i jest też, wydaje mi się, najbardziej otwarty na interpretację w tym zbiorze. Te pozostałe historie są ciut bardziej jednoznaczne, a tutaj rad czempiona, ja się nie znam w ogóle na meksykańskiej kulturze na tym, jak oni obchodzą tam święto zmarłych, więc może nawet coś tutaj do mnie jeszcze nie dotarło, a tak czy siak w trakcie rektury już miałem dwie interpretacje w głowie, więc wydaje mi się, że to jest też taka historia pod tym kątem ciekawsza. I prawdopodobnie z tego powodu, że te trzy pierwsze opowieści są bardzo przygnębiające, no to Thomas Ott postanowił w czwartej historii Postawić na bardziej komediowy finał, groteskowo, absurdalnie, kampowo bizarny i przez to komediowy finał, ale jednak eksperyment, bo tak się nazywa ta historia, opowiada o mieszkającym samotnie mężczyźnie, który traci wzrok i z polecenia lekarza przyjmuje eksperymentalne leki. Niestety połknięcie tabletek szybko wywołuje potworne i naprawdę silne, mocne skutki uboczne, i choć cała opowieść za sprawą tego, co i jak prezentuje nam od jest raczej przejmująca, przygnębiająca, smutna, straszna, to finał jest absurdalny i kampowy i wywołał u mnie osobiście śmiech. I to jest całkowicie historia, która mogłaby się pojawić w antologii EC Comics. Tak? To są opowieści, skrypty, tego typu historie, taki vibe tutaj czuć, taki klimat. I to nie jest zarzut, nie? to jest też w pewnym sensie zaleta, bo Thomas operuje naprawdę różnymi obliczami grozy bardzo świadomie, także tutaj daje nam taką opowieść dosyć kampową i wydaje mi się, że właśnie nie chciał nas wykończyć psychicznie, czytelników, dlatego także ostatnia opowieść Prorok, taki nosi tytuł, ma trochę lżejszy wydźwięk, chociaż też kreślę cudzysłów, bo <głosy> dzieją się tutaj bardzo złe rzeczy, ale z punktu widzenia jednej postaci ten finał można nawet odbierać być może jako happy end. Tutaj śledzimy losy bezdomnego mężczyzny, który wygrzebuje ze śmieci jakiś wyrzeźbiony kawałek drewna albo kości. No i jakoś wcześniej znajdował podobne elementy, no to jest tym faktem bardzo przejęty i traktuje to jako zapowiedź zagłady ludzkości, jako zapowiedź jakiegoś kataklizmu i postanawia podzielić się tą wiedzą z innymi. Postanawia ogłosić publicznie Koniec Świata. Czy mu się to powiedzie, jak to zrobi, do czego to doprowadzi, no to dowiecie się już w trakcie lektury. I między tymi opowieściami oraz na sam koniec, czyli jeszcze po proroku, śledzimy także dalsze losy dziewczynki w tym tytułowym Cinema Panoptikum. I finał tej opowieści całkowicie naturalnie wynika z tego, co widzieliśmy na przestrzeni tych około 100 stron. Nawiązuje do tytułu, jest cudownie weirdowy, i mnie całkowicie usatysfakcjonował i jest też w taki też cool sposób przerażający, no bo jak się wczujemy w sytuację życiową tej bohaterki, tej dziewczynki, jak sobie pomyślimy, żebyśmy coś takiego przeżyli, no to myślę, że to by <śmiennie> zmieniło nasze życie raz na zawsze. Oj tak... <śmiennie> No dobra, no więc jak słyszycie, ja się teraz uśmiecham, cieszę, tak fabularnie jestem ukontentowany, ale to zasługa także formy, bo te historie są proste, one są sprytne, nie, one są przemyślane, ale są bardzo proste i to forma tutaj sprawia, że one bardzo dużo zyskują. Thomas Ott jest mistrzem scratchboardingu, te jego wydrapywanki są dopieszczone, a typowe dla tej formy ostre kontrasty, operowanie światłem i ciemnością, tak bielą i czernią, one idealnie pasują do opowieści grozy. I pewnie podobną tezę postawiłem przy omawianiu komiksu Las w ubiegłym roku, ale względem Lasu mamy tutaj jedną dość istotną różnicę. Komiks Las był zbiorem całostronicowych niemych planż. Cinema Panopticum zaś także jest niemy. Tutaj pojawia się kilka napisów, no ale poza tym jest to komiks niemy, ale główną różnicą jest to, że tutaj na ogół widzimy cztery kadry na stronę. To już nie jest taki, wiecie, właśnie artbook, tylko ta forma jest trochę bardziej tradycyjna i Thomas Ott doskonale operuje tymi kadrami. Jasne, są tutaj też większe ilustracje. Takie, które zajmują całą stronę i swoją drogą są cudowne. Mamy dziewczynkę zaglądającą przez płot, jakieś tam ogrodzenie do Luna Parku i widzimy, właśnie ten płot zasłania większość widoku, ale tam wystają elementy atrakcji obecnych w Luna Parku, w parku rozrywki. Mamy dziewczynkę na przykład wkraczającą do wnętrza Cinema panoptiku że jest bardzo fajny, ładny, całostronicowy kadr. Mamy finałowe plansze wreszcie poszczególnych opowieści, które też są większe, bardziej szczegółowe i w sumie wszystkie nadają się do wydrukowania, do wydrukowania i powieszenia w formie plakatu na ścianie. Jasne, ale to operowanie mniejszymi kadrami buduje tutaj napięcie, niepokój, poczucie dziwności. Żeby nie pozostawać tak gołosłowne, ja bym chciał Wam podać Przykład. Uznałem, że ten podcast będzie bezspoilerowy, więc nie zdradzam żadnych szczegółów fabuł, ale po prostu wyjaśnię wam na jednym, dwóch przykładach jak ta narracja działa, w jaki sposób ten komiks wzbudza niepokój, czy fascynację, czy grozę. Przykładowo w segmencie hotel widzimy po prawej stronie, tak jak otworzymy sobie ten komiks, no tu mamy stronę lewą i prawą i na prawej stronie widzimy jak Mamy cztery kadry. Mężczyzna szuka obsługi w korytarzach hotelu. Mówiłem, hotel jest opuszczony, tak się, takie wrażenie sprawia. I na pierwszym kadrze mężczyzna zagląda do korytarza. Na drugim kadrze już przemieszcza ten korytarz, dochodzi do jego końca, do kresu. Na trzecim kadrze jest przy rogu i wygląda za róg, ale my widzimy tylko jego twarz, jak wygląda za róg. I na czwartym kadrze widzimy to, co bohater widzi, czyli otwarte drzwi. I to jest koniec strony, więc dopiero na następnej stronie przekonamy się, dowiemy się, zobaczymy, co znajdzie w środku za tymi otwartymi drzwiami. Więc mamy coś w rodzaju takiego komiksowego Cliffhanger'a i to naprawdę działa w trakcie lektury, że my od razu chcemy tę stronę przerzucić, chociaż jako, że czytamy komiks Grozy, komiks Tomasa Otta, no to trochę mamy z tyłu głowy tę świadomość, że coś tam może być bardzo nieprzyjemnego na tej następnej stronie. Czy jest, czy nie, no to się przekonacie. Narracyjnie to działa doskonale. Na innej stronie mamy znowu taką sekwencję. Po lewej stronie pierwszy kadr prezentuje na pierwszym planie łóżko z rozłożoną na nim piżamą, a na drugim planie mężczyznę widzimy stojącego w łazience przed lustrem, zażywającego wieczornej toalety. Drugi kadr to mężczyzna zapinający ostatnie guziki piżamy już siedzący na łóżku. Trzeci kadr mężczyzna już leży pod kołdrą i dłonią trzyma włącznik lampki stojącej na stoliku obok łóżka. Jego twarz jest senna i zmęczona. No i czwarty kadr to czerni. Tak, czysta, gęsta czerń, więc bohater zgasił światło i prawdopodobnie śpi. Zmieniamy stronę, Tzn. nie przekręcamy, tylko przechodzimy na prawą stronę no i pierwszy kadr to dalej czerń. Tak? Bohater śpi, trwa noc, eee, wszystko jest w porządku no i drugi kadr, bohater włącza nocną lampkę, a na jego twarzy maluje się przerażenie. I wiecie, my jeszcze nie wiemy, co się wydarzyło i to w sumie jest nieistotne. Nieistotne jest, co go obudziło i co wydarzy się dalej, Istotne jest to, że w tym momencie czytelnik jest yy, schwytany w szpony narracji. Tak? My musimy poznać ciąg dalszy, my czujemy napięcie, czujemy lęk, niepokój w niemym komiksie, w niemym czarno-białym komiksie. I tutaj jest więcej takich zabiegów, które wszystkie działają. Autentycznie ja momentami byłem całkowicie oczarowany i zachwycony tym, jak Tomas opowiada. Nie tylko tym, co. Tak? To jest w porządku, ale to, jak opowiada, Zasługuje naprawdę na uznanie. Bo te historie nie działałyby, gdyby nie odpowiednio budowane napięcie w narracji. Gdyby nie czasem wolniejsze, a czasem szybsze tempo. Gdyby nie te ilustracje Cliffhangery skłaniające do przerzucania strony. A Thomas od właśnie to wszystko nam tutaj e, daje. I dzięki temu obcowanie z tymi nawet prostymi opowieściami przypominało mi Jakieś, wiecie, spacery po opuszczonych budynkach, gdy byłem nastolatkiem, czy dzieciakiem, czy właśnie jakieś takie wyprawy na jakiś mroczny strych, czy coś takiego. Ciągle czułem właśnie z jednej strony niepokój, lęk, z drugiej strony fascynację. Trochę wyobraźnia podsuwała mi jakieś mroczne wizje. Czułem tę grozę, ale no jednak chciałem brnąć dalej, chciałem wiedzieć, co się wydarzy, tak co jest powodem nie wiem tego właśnie przerażenia na twarzy bohatera, czy co się znajduje za tymi drzwiami, które widnieją na ostatnim kadrze danej strony, to naprawdę bardzo fajnie działa. Komiks Las, który omawiałem w ubiegłym roku, podobał mi się, ale on miał szczątkową fabułę, co też nie jest wadą, tak, samą w sobie, ale on był dziełem bardzo specyficznym i trudno by mi go było tak polecać na lewo i prawo, nie? czy kupić 10 egzemplarzy i dawać znajomym na urodziny czy na święta, a Cinema Panopticum Działa i wydaje mi się, że jest bardziej uniwersalnym komiksem. On mógłby spokojnie trafić do szerszego grona odbiorców i spodobać się szerszemu gronu odbiorców. Raczej trudniej byłoby się od niego odbić. Można go też czytać bardziej tradycyjnie przez to, że jednak mamy tę strukturę wielokadrową i taką naprawdę sprawną narrację. I on też oferuje bardzo różne oblicza grozy. Myślę, że spokojnie można go kupić komuś, kto jest zafascynowany po prostu kinem klasy B, C i dalszej, ale też komuś, kto jest fanem klasyki, właśnie opowieści weird fiction. Tutaj nie ma opowieści takich z typowym potworem, tak? czy po prostu z jakimiś duchami. Thomas O.T. raczej uderza w trochę bardziej kreatywną grozę, no ale to też jest imo, zaleta, a nie wada. Dlatego osobiście bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam zakup i lekturę tego komiksu ode mnie to jest mocne 9 na 10. Tak naprawdę zastanawiałem się, czy nie dać nawet dychy tak nie rzucić, no bo lektura była dla mnie doskonałym przeżyciem, ale tak pomyślałem, że osobiście, tak, to jest bardzo subiektywna rzecz, te weirdowe opowieści trafiały do mnie bardziej, więc gdyby to był cały album taki mocno weirdowy, to pewnie dla wielu innych czytelników mogło być wtedy wadą, nie? że jest mniej zróżnicowany, mniej ciekawy, może bardziej trochę kreśla co na jedno kopyto, no ale wtedy ode mnie mogłaby być dyszkat, nie, przy lekturze tak tu i teraz, a tak to ten jeden punkcik odejmuje, ale nadal. No, dla mnie dzieło prawie, że idealne. Kupujcie wszyscy, bawcie się dobrze i mam nadzieję, że Kultura Gniewu wznowi też pozostałe tytuły Tomasa Otta, bo one właśnie aktualnie Gdzieś tam są obecne w pojedynczych egzemplarzach, w antykwariatach i u spekulantów tak po stówę i więcej. no Można je sprowadzić z zagranicy, też umówmy się, chociaż to też jest cena, pewnie 100 i więcej złotych za tom, ale i tak taniej niż od spekulantów. Te komiksy są nieme, więc jak kupicie sobie wydania francuskie, angielskie czy niemieckie, no to pewnie też możecie z nimi bez problemu obcować. Tak czy siak, mam nadzieję, że to się sprzeda i że Kultura Gniewu będzie Tomasa Otta wznawiać, a jeżeli ten opublikuje coś nowego, to że to też trafi na polski rynek, bo to są naprawdę świetne rzeczy dla fana grozy i dla fana komiksu. Miodek. Cudowne. to myślą zakończę. Tradycyjnie chciałbym Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.